po dziesiątej Trójkowy Ekspres sezon trzeci. Do usłyszenia Paweł Kostrzewa.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 powtórka z rozrywki. Ota. Tylko na antenie trójki od poniedziałku do czwartku o 13:30. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu.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 Witam panią redaktor, witam wszystkich państwa w tym szczęśliwym dniu, w którym cywilizacja nie zginęła. Cywilizacja Iranu miała zginąć, ale na półtorej godziny przed upływem ultimatum Donalda Trumpa prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował w mediach społecznościowych, że jest dwutygodniowe zawieszenie broni. Iran ma odblokować cieśninę Ormus. To pierwszy krok do zakończenia tej wojny? chciałbym w to wierzyć. My tego nie wiemy, ale to, co wiemy, jednak jest optymistyczne. Po pierwsze, mamy ustabilizowane ceny ropy z ponad 110 dolarów za baryłkę. Cena spadła do 90 w bardzo krótkim odcinku czasu. Po drugie, przynajmniej na te dwa tygodnie mamy odsunięte ryzyko be, be, no perturbacji ogromnych gospodarczych, by nie powiedzieć jednak światowego kryzysu gospodarczego. Pewne rzeczy już były widoczne, na przykład problemy z paliwem lotniczym. Po trzecie, no, będą mniejsze wpływy ze sprzedaży surowców, choćby w tej krótkiej perspektywie, a miejmy nadzieję, że w dłuższej, ze strony Rosji, która te zyski przeznacza oczywiście na dalszą agresję na Ukrainę.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 Przewodca Iranu Mocztaba Hamenei wyraził zgodę na to dwutygodniowe zawieszenie broni pod naciskiem Chin. Chinom, ta sytuacja bardzo mocno, bardzo mocno w nie uderzała. No, nie jest przypadkiem, że Azja głównie zaopatrywała się w surowce, w szczególności w ropę oczywiście na Bliskim Wschodzie, dlatego blokada ciśniny Ormus była szczególnie dotkliwa, więc tu w pewnym momencie już prawie wszyscy, zaraz powiem dlaczego mówię, prawie wszyscy byli tym zainteresowani. No bo jeżeli szukać jakiegoś państwa, które raczej straciło, a nie zyskało, to Izrael nie jest rozwiązany problem oczywiście programu nuklearnego Iranu. Iran nie przyjął na siebie w tym tymczasowym porozumieniu żadnych wiążących zobowiązań. Więcej mówi, że w, w Ale ten raz... program nuklearny przecież według tego, co ogłosił prezydent Trump w czerwcu ubiegłego roku został zniszczony. Panie doktor, jako bym powiedział osoba, która chce w to wierzyć, że bym powiedział rozszerzenie możliwości atomowych innych państw jest mniejsze niż większe, ale jednak intuicja mi podpowiada, że ten nalot Amerykański. To zniszczenie podziemnej fabryki nie rozwiązało całkowicie problemu i Izrael ma tą perspektywę, że jednak musiał się dostosować do woli silniejszych graczy Chin, ale także w sposób szczególny Stanów Zjednoczonych. Ale czy pan dzisiaj potrafi powiedzieć jako polityk z wieloletnim doświadczeniem, jakie cele osiągnęły Stany Zjednoczone w tej wojnie, skoro jest teraz zawieszenie broni, rozmowy pokojowe się rozpoczynają? Panie doktor, pani pytanie zakłada, że te cele potrafił sobie zdefiniować Donald Trump. A ja nie wiem, czy on sobie potrafił je e, zdefiniować. Mam trochę wrażenie, że ta decyzja była podejmowana z taką perspektywą takiego szybkiego e, sukcesu jak w Wenezueli, zatrzymania Maduro. To całkiem inna sytuacja, więc jeżeli były zdefiniowane źle cele, nieosiągalne, no to nie można było ich e, osiągnąć. Czyli Trump się e, e, ugiął pod e, krytyką własnych wyborców, ale też republikanów, którzy mówili, że właściwie nie wiadomo po co jest ta wojna. I... Trump moim zdaniem w krótkiej perspektywie zyskał w długiej mógł stracić. Co rozumie w krótkiej perspektywie. Ceny ropy szalały, My mamy połówkowe wybory jesienią w Stanach Zjednoczonych. Gdyby ta sytuacja nie, nie była ustabilizowana, moim zdaniem Republikanie przegraliby te wybory z Kretesem i to była najważniejsza perspektywa dla Trumpa. W długiej te perspektywie jest to kłopotliwe z bardzo postego względu. No supermocarstwo, którego przywódca, ja pomijam już sposób formowania tych tweetów, co tam było zawarte no jednak nie zrealizował swojej groźby. I teraz pytanie, czy to uderzy w wizerunek Stanów, czy nie, na to pytanie sobie odpowiemy za jakiś czas. Jeżeli to porozumienie by było takim porozumieniem, które rzeczywiście daje korzyści wielu stronom, to pewno o tym zapomnimy. Jeżeli do wszystkich dotrze, że to Iran jednak udało mu się nie ulec presji najsilniejszego państwa na świecie i on jest beneficjentem, bo pewne rzeczy niepokoją ta informacja Informacja o tym, że Iran wspólnie z Omanem, państwami, które są nad ciśniną Ormus, przejmą jakąś formę technicznej kontroli, jak to jest odkreślane nad ciśniną. Do tej pory ciśnina była wolna, zgodnie z międzynarodowymi przepisami, o tym, że oczywiście morza jako takie są miejscem, gdzie państwa mogą się swobodnie przemieszczać, no, na przykład przewożąc statkami towary. Jest bardzo wiele dzisiaj jeszcze niewiadomych. My dzisiaj wiemy i to jest dla nas najważniejsze, że Polska jest na pewno beneficjentem tej sytuacji, że generalnie zyskał świat, bo udało nam się odsunąć to widmo światowego kryzysu, które naprawdę było coraz bardziej realne. Czy do końca tego tygodnia Sejm i Senat, połączone Izby Parlamentu, przyjmą ślubowanie od czwórki sędziów, których nie zaprzysiągł prezydent Nawrocki? Yy, na... Yy, Informacji w tej sprawie może udzielić przedstawiciel tego organu, który dokonał prawidłowego wyboru sześciu sędziów, czyli marszałek Sejmu. Za to my już bardzo wiele wiemy. Wiemy, że powołano prawidłowo sześciu sędziów, że szef kancelarii prezydenta minister Bogucki się skompromitował i ośmieszył, bo wcześniej mówił, że nie dokonano prawidłowego wyboru, że nieprawidłowo skrócono terminy, co było absurdem od początku, ale jak prezydent powołał dwie osoby spośród sześciu wybranych w tym samym bloku, głosowań, tą samą większością, no to już widać, że albo minister Bogucki świadomie kłamał, albo robił siebie idiotę. W każdym razie te argumenty były po prostu nieprawdziwe i dzisiaj mamy sytuację, gdzie o czym też trzeba głośno mówić, pan prezydent powinien zaprzysiąc jak najszybciej pozostałych czterech sędziów. Ale Inaczej szef kancelarii popełnia... prezydenta powiedział, że prezydent analizuje kwestie dotyczące tej czwórki i co na to parlament? Analizę bym zaczął od tego, czy prezydent chce mieć szefa kancelarii prezydenta, który go okłamuje lub jest, bym powiedział, nie największym tęgim umysłem prawniczym, co wykazał w tej sytuacji. A co do sytuacji pana prezydenta, no pan prezydent stoi przed perspektywą, czy popełni delikt konstytucyjny to ładna nazwa ze strony prawników na popełnienie przestępstwa urzędniczego, bo pan prezydent ma obowiązek za przysiąc tych sędziów w sposób niezwłoczny. A pan ciągle swoje? Prowadzący dzisiejszy poranek Robert Grzędowski powiedział, dociśnij tego senatora Kwiatkowskiego. No, przecież... Ja pana pytam, co zrobi parlament, a pan o prezydencie. E, no, ale nie sposób nie mówić o prezydencie, bo jeżeli Za pan Za chwilę prezydencie, o prezydencie, ale czy to prawda, Parlament mówi się nieoficjalnie Pani, w parlamencie, ja to... że do końca ale tygodnia będzie zaprzysiężony? Parlament zrobił swoje. Parlament wybrał sześciu sędziów prawidłowo powołanych. Jeżeli prezydent odbierze przysięgę, to nie trzeba będzie szukać żadnych rozwiązań i też nazwijmy rzecz kiedy będziecie czekać Każdy scenariusz prezydenta. B jest jednak scenariuszem B, nie to wynikając przepisów na prawa. Intuicja mi podpowiada, że w absolutnie najbliższym czasie ta sytuacja będzie rozstrzygnięta. Ale a jak intuicja i... panu mówi, że najbliższy czas to jest jaki e... czas? E... Intuicja mi mówi, że to są dni, e... a nie czas dłuższy, ale o tym, jaki scenariusz w tej sytuacji powinno się zastosować, nie, musi informować ten, który jednak w pewien sposób za to odpowiada jako przedstawiciel organizacji który dokonał wyboru, czyli marszałek Sejmu. Ale pan wie, że Zbigniew Bogucki straszy, grozi tym e, sędziom, że jeśli zostaną zaprzysiężeni nie wobec prezydenta, czy nie przed prezydentem, bo zdaje się, że oni tak rozumieją ten przepis, że to musi być w obecności prezydenta, e, to ślubowanie to e, nie tylko, że zrzekają się e, tego e, swojego statusu sędziego Trybunału, ale jeszcze łamią prawo. Nie, statusu sędziego trybunała, żeby być precyzyjnym. To nawet mogą się narazić na zarzut złamania artykułu 231 Kodeksu Karnego Niedopełnienia Obowiązków, byłaby sytuacja, gdyby cała szóstka sędziów nie mogła wykonywać swoich obowiązków. Oni zostali wybrani i ten fakt już miał miejsce. A co do pana Boguckiego, niech straszy, niech grozi, no przecież nikt go już nie bierze poważnie po tych występach w Sejmie, gdzie się skompromitował mówiąc, że cała szóstka była nieprawidłowo wybrana, a jego szef za chwilę zaprzysięga dwójkę, a może za chwilę będzie prawidłowo zaprzysiężona cała szóstka. Myślę, że miejsca Bogucki, Boguckiego już nikt poważnie nie traktuje. A nie sądzi pan, że daliście się ograć e, właśnie nie przyjmując ślubowania od razu od tych sędziów, kiedy prezydent minęło kilka dni, prezydent ich do siebie nie zaprosił, a teraz zaprosił dwójkę i powstaje taki problem, że dwoje jest zaprzysiężonych przez prezydenta, a dwoje nie, w związku z tym można kwestionować ich mandat. Nie, panie redaktorze. My daliśmy się ograć, bo prezydent łamie prawo. Nie, nie, zgadzam się z taką tezą. Absolutnie prezydent ma obowiązek odebrania tej przysięgi. My, oczywiście, jako no, odpowiedzialne środowisko polityczne, mówię o koalicji rządzącej, musi być przygotowany na scenariusz, że prezydent tego obowiązku nie wykona, ale też bym powiedział, ja zgadzałem się z tezą, że trzeba chwilę poczekać. W komentarzach prawniczych mówi się, że niezwłocznie, a tutaj tak mówi, Mówi się o, o rozumieniu, interpretacji tego przepisu. To jest co najmniej dwa tygodnie. Upłynęły trzy, więc od 13 marca już tak, sporo czasu. Mienią, więc od już upłynął ten czas, żeby rzeczywiście tą sytuację zakończyć, ale tu nie mam poczucia, że my daliśmy się ograć, bo prezydent łamie prawo, nie, nie odbierając tej przysięgi. To jest problem prezydenta. Oczywiście dzisiaj prezydent ma immunitet formalny, związany z wykonywaniem obowiązków. Z tego tytułu nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności. Ale prezydent odpowiedzialności. Andrzej Duda w 2015 też nie przyjął ślubowania od sędziów prawidłowo wybranych i włos z głowy mu nie spadł. Panie doktor, ale to nie zmienia sytuacji, że przepis został złamany i wtedy i dzisiaj pełna zgoda. A dlaczego nie spadł mu włos z głowy? E, e, to, jest dobre, e, to jest dobre pytanie. Dlatego je stawiam. E, przyznaję, że ja nie mam równie dobrej odpowiedzi, jak pani błyskotliwie zadane pytanie. A ma pan jakąkolwiek? Bym powiedział, zapewne jedną z takich odpowiedzi jest, że stawianie byłego prezydenta no w, w grę wchodzi Trybunał Stanu. Ta procedura jednak w Polsce jest mało efektywna. Bym powiedział, nie było procedurą do tej pory wykorzystywaną w kontekście głowy państwa. I to jest zawsze decyzja, która niesie ze sobą no i jednak bardzo daleko idące konsekwencje w takim kontekście, że jednak była Byłaby to pierwsza podjęta w takim trybie decyzja. Też rozumie tych, którzy uważają, bo to nie jest decyzja senatorów, ja jestem senatorem, a decyzja posłów o uruchomieniu tej procedury, że jest duża ostrożność z wykorzystaniem tego rozwiązania. Ale jeśli Karol Nawrocki widzi, że Andrzej Duda przez 8 lat było mówione, że łamie konstytucję i nic mu się nie stało, to właściwie pomyśli sobie obecny prezydent. Mogę iść jego śladem? Y z Andrzejem Dudą, no to już, żeby być precyzyjnie, bo dokonujemy takiej pogłębionej analizy. Oczywiście skuteczne uruchomienie Trybunału Stanu jest także związane z możliwością przeprowadzenia pewnej procedury. Jak wiemy, ta procedura, bo my tą sprawę na przykład w kontekście Macieja Świrskiego e, z tytułu pełnionej przez niego funkcji publicznej, tą procedurę przeprowadzamy. Jak wiemy, ta procedura jest sabotowana przez przewodniczącą Trybunału Stanu, którą jest pierwsza prezes sądu najwyższego, która nie zwołuje posiedzenie. No właśnie, Trybunał jest sparaliżowany przez y, pierwszą prezes panią Małgorzatę Manowską, y, no, która też jest sędzią we własnej sprawie, bo y, nie można jej tak. uchylić immunitetu i postawić zarzutów. No my takich sytuacji mamy więcej. No mamy Bogdana Święczkowskiego, gdzie czeka na rozpatrzenie wniosek o uchylenie jego immunitetu, co jest związane z wykorzystywaniem nielegalnie zakupionego systemu inwigilacyjnego Pegazu, z wykorzystywaniem przez prokuraturę, której pracamy i kierował Bogdan Święczkowski jako prokurator krajowy. Ale to my uczciwie musimy mówić obywatelom. Pewne rzeczy nam się udają, bo wiele rzeczy nam się udało od symbolicznej, która rozpoczęła kadencję tego rządu, czyli od pieniędzy z funduszy europejskich. A pewne rzeczy mamy oczywiście bardzo trudną sytuację. Wszędzie tam, gdzie powołano na przykład organy z zapisem konstytucyjnym. My nie zachowujemy się tak, jak PIS, który wszedł do Krajowej Rady Sądownictwa i wyrzucił członków KRS-u przed upływem ich kadencji określonej w Konstytucji. No ale też jesteśmy środowiskiem politycznym, które od początku i zawsze mówiło, my walczymy o te standardy, my walczymy o to, że jak jest kadencja, to ona jest przestrzegana i to ma oczywiście ogromne zalety. Obliczalność instytucji państwa. Nawet takie jak poczucie, nielegalnie działa takie upolityczniona poczucie... Rada, macie wyroki e, Trybunałów no. No. Europejskich. Może trzeba było tam wejść, po prostu zamknąć wszystko na cztery spusty nielegalnej izby w Sądzie Najwyższym i... Nie wypłacać pieniędzy państwu, którzy są nielegalnie powołani. Pani redaktor, dla nas tutaj w kraju, my tą sytuację obserwujemy z bliska, wiemy, że wybór Małgorzaty Manowskiej był nieprawidłowy, wcześniej wybór Jurii Przyłębskiej na szefową Trybunału także był nieprawidłowy, co jest, jest zawarte oczywiście w wyrokach nie tylko sądów krajowych i europejskich. Ale decyzja, w której, przepraszam, wchodzi się fizycznie i zamyka dowolną instytucję, ona oczywiście rozstrzyga i zamyka pewien problem, ale jednocześnie jest działaniem które na zewnątrz, w takim wymiarze budowania wizerunku międzynarodowego państwa polskiego jest decyzją bardzo daleko idącą. Ja nie chcę tutaj rozstrzygać, bo nie ja te decyzje podejmuję. Te decyzje oczywiście tak ważne są podejmowane na spotkaniu liderów, liderów koalicji. Jestem w stanie zrozumieć argumenty, które mówią i za rozwiązaniami, przemawiają za rozwiązaniami radykalnymi i takimi, które przemawiają za czekaniem i rozwiązaniem problemu, także z uwagi na upływ kadencji, za chwilę będziemy mieli uporządkowaną Krajową Radę Sądownictwa, za chwilę w Trybunale. No ale będziemy... jak będzie uporządkowana, jak ona będzie wybrana na mocy ustawy, która no tak, nie jest zgodna Daktor, z prawem? ale będzie zgodnie z tym, co jest zawarte w wyrokach w Trybunału Sprawiedliwości i Komisji Weneckiej, że reprezentacja sędziowska ma reprezentować sędziów, a nie polityków. No przecież my jasno deklarujemy, że Sejm zachowa się formalnie, troszkę jak notariusz. Czyli nie sobie wybierze sędziów, tylko poprze te kandydatury, Kandydatury, które uzyskają poparcie większości środowiska sędziowskiego, czyli zrealizujemy to, co jest istotą zarówno wyroków sądowych, jak i istotą budowania Krajowej Rady Sądownictwa, jako reprezentacji samego środowiska sędziowskiego. Dlatego czasami jesteśmy w strefie półcieni, nie tam, gdzie dokonuje się wyboru na terenie na zasadzie białe, czarne, ale bym powiedział, nie zawsze mamy możliwość dokonywania wyborów w taki sposób, gdzie możemy z przekonaniem powiedzieć, że w stu procentach wyszliśmy z cienia. Dla mnie jest ważne, żeby ten proces trwał, żeby on postępował i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Prezydent, jak się okazuje, chce nie tylko meblować Trybunał Konstytucyjny, ale napisał list do premiera, w którym domaga się, żeby rząd natychmiast zaskarżył do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej umowę Unii z krajami Mercosur, bo jak twierdzi prezydent trzeba chronić tych, którzy odpowiadają za polskie bezpieczeństwo żywieniowe, czyli rolników? Trochę jestem załamany, by nie powiedzieć zdruzgotany. Ja rozumiem, że prezydent może mieć inne zainteresowania, może go w sposób szczególny interesować, ile na ławeczce w ciągu można wycisnąć wraz z Pudzianem. No to ale, już wiemy, 150 kg. Ale jego współpracownicy powinni go na przykład poinformować o tym, że jest już w Trybunale Sprawiedliwości wniosek. I to najmocniejszą podstawą, jaka może być, bo wniosek całego Parlamentu Europejskiego, a nie jednego państwa członkowskiego. Dlatego ja naprawdę zachęcam otoczenie pana prezydenta. Ale prezydent ma, czy, swoje obowiązki. że Parlament Europejski wystąpił o opinię do TSUE, a ten tryb nie powoduje zablokowania tymczasowego stosowania tej umowy od maja 2026. No to chciałem pana prezydenta poinformować, że wniosek państwa też nie blokuje. Blokuje rozstrzygnięcie przez trybunał. A czy ja muszę powiedzieć, że co wypowiedź prezydenta... Czyli ta, czyli jego... Czyli niezależnie od tego, czy to jest wniosek o opinię, czy to jest zaskarżenie Trybunał... przez państwo członkowskie, Trybunał to Trybunał może musi... powiedzieć, tak. że. Trybunał Ta Sprawiedliwości umowa jest ma taką kompetencję. Procedura została uruchomiona. A dla pana prezydenta mam prośbę, postulat, oczekiwanie, apel nazwijmy to dowolnie. Ma pan wiele swoich obowiązków przypisanych w głowie państwa, których pan nie realizuje, jak na przykład odbiór, zaprzysiężenie prawidłowo wybranych sędziów, nominacja. Nominacje na wyższe stopnie oficerskie, oficer służb, nominacje ambasadorskie. Może by pan wykonywał swoje obowiązki, a nie zakładam, że przez otoczenie, bo nie zakładam, że pan prezydent się tym szczególnie mocno interesuje, a nie kompromitował kolejnymi wypowiedziami, które obnażają kompletny brak wiedzy na temat, czy to procedur europejskich, czy procedur, procedur związanych z funkcjonowaniem instytucji publicznych w Polsce. Szef MZ wicepremier Radosław Sikorski napisał na Xie, że politykę zagraniczną prowadzi rząd i że prezydent w sprawie umowy Mercosur przecież miał się spotkać z Giorgio Melonią, przekonać, że żeby dołączyła do krajów blokujących, do takiej mniejszości blokującej, co się, umowę z krajami Mercosur, co się nie udało. O co chodzi prezydentowi? Bo z jednej strony prezydent nie przyjmuje ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego, no powodując kolejne perturbacje, że ten Trybunał nie może działać w konstytucyjnym 15-osobowym składzie. Z drugiej hmm. strony zaczyna w polityce zagranicznej większe ambicje przejawiać. Chce rozgrywać w polityce europejskiej, mimo że spotkał się kilku kilka miesięcy temu z premierem i ustalili, że y, relacje transatlantyckie to będzie domena prezydenta, a relacje europejskie, premiera, bo był y, szefem Rady Europejskiej przez dwie kadencje. Ale akurat o co chodzi prezydentowi, to wiemy. Prezydent realizuje oczekiwania Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński gra na chaos. Chce zrobić absolutnie wszystko, żeby wbrew y, oczekiwaniom, potrzebom Polek, Polaków sprawy były rozwiązywane, tylko jest zainteresowany tym, y, żeby te problemy były nierozwiązywane, żeby się spiętrzały, żeby powstawało wrażenie, że rząd nie jest skuteczny. No to jest scenariusz banalnie prosty, tylko niech prezydent i jego otoczenie nie przeobleka to w piękne słowa, że realizuje jakąś misję, że stoi na straży interesu państwa, czy interesów narodu. Nie. Stoi wyłącznie na straży interesów prawa i sprawiedliwości. a prezes Jarosław Kaczyński uznał, że najlepszym scenariuszem z jego punktu widzenia, zwiększając szansy wyborcze PiSu. To jest rozwałka wszystkiego, co się da, czyli próba sabotowania jakichkolwiek działań rządu. No To, co się stało, przepraszam, że mówię z emocjami, to, co się stało przy okazji Sejfu Europejskiego, to jest absolutnie skandal czystej wody. My mamy zagrożenie bezpieczeństwa naszych obywateli. Mamy państwo, z którym sąsiadujemy Rosję, która potrafi napadać na swoich sąsiadów i w tym czasie prezydent wetuje Sejf, czyli program europejski, a w zasadzie ustawę, która służyła lepszemu wydatkowaniu i wykorzystaniu pieniędzy na obronność i to wzmacniając polski przemysł zbrojeniowy. My dzisiaj słyszymy, że Stany Zjednoczone przesuwają o lata terminy dostarczania zakupionego uzbrojenia przez inne państwa na świecie. Chcemy rozbudowywać polski przemysł, a prezydent to wetuje. No wolne żarty. No tak, to dokładnie pokazuje, że jedyne czym się zajmuje dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość i niestety prezydent, jak się okazało jako ich wyjątkowo bezwolne narzędzie polityczne, to jest spróba sabotowania wszelkich działań rządu. Nie pozwolimy na to. Wczoraj moim gościem był profesor Mirosław Wyrzykowski i on stwierdził, że prezydent realizuje bardzo precyzyjny plan, żeby pokazać, że w Polsce jest potrzebny system prezydencki. Że właściwie nic się nie może bez prezydenta wydarzyć, że prezydent powinien być tą osobą, która dyktuje politykę. Czy pan uważa, że kampania 2030 roku, ponowna kampania prezydenta Prezydencka, pewnie Karola Nawrockiego, bo będzie się starał o reelekcję, będzie pod znakiem zmiany w Polsce systemu parlamentarno-gabinetowego na prezydencki? Będzie pod znakiem zmiany Karola Nawrockiego na prezydenta, który będzie reprezentował interesy Polski i Polaków. Moim zdaniem ideę systemu prezydenckiego Karol Nawrocki kompromituje teraz każdego dnia, a jego współpracownicy kompromitują jeszcze mocniej. Panie senatorze, jak się panu podoba wezwanie Aleksandra Miszalskiego, prezydenta Krakowa, który 24 maja będzie miał referendum o odwołanie, bo udało się zebrać wystarczającą liczbę podpisów i Miszalski, wasz prezydent, namawia, żeby nie pójść na referendum. Czy to jest prodemokratyczne zachowanie? Każde zachowanie, w której wyborca sam podejmuje decyzję jest prodemokratyczne. Przecież żaden apel wolnego polityka, żadnego wyborcy, tym bardziej też mieszkańca Krakowa do niczego nie zmusi. Każdy z nas podejmuje autonomiczną decyzję. W przypadku wniosków referendalnych nie pójście na głosowanie. To jest w wymiarze świadomej decyzji, no bo ktoś może generalnie mieć działalność społeczną, polityczną, też tą samorządową w głębokim poważaniu, ale jeżeli świadomie nie uczestniczymy w tego typu wyborach. To jest bardzo jasne opowiedzenie się za tym, żeby dać szansę urzędującemu prezydentowi. I prezydent Miszalski ma absolutnie prawo do nie, takich apeli. Robi to wielu samorządowców, którzy byli w sytuacji, no może nie tak wielu, bo to narzędzie nie jest aż tak często wykorzystywane, ale ci, którzy, którym przychodzi się mierzyć z nie, wnioskiem referendalnym, jest to dla mnie e, absolutnie zrozumiałe, tak jak będzie dla mnie zrozumiałe, że te środowiska, które które dla odmiany popierają referendum, będą apelować o uczestnictwo, nie o uczestnictwo w tym referendum, bo co pokazują wyniki referendów, które do tej pory były przeprowadzane w Polsce. One czasami się udają, czasami nie, częściej się nie udają, ale jeżeli już są przeprowadzane, to w zasadzie, poza absolutnie wyjątkami do policzenia na palcach jednej ręki, jest tam więcej głosujących za odwołaniem niż przeciw odwołaniu. To jest absolutnie naturalne, no bo taki wniosek uruchamia emocje, raczej tych, którzy są za zmianą, niż przeciw zmianie. Ale Dlatego... to jest porażka Michalskiego, że po tak krótkim czasie na funkcji prezydenta już hmm. udało się zebrać podpisy, czyli ludzie są niezadowoleni z tego, jak rządzi miasto. Na pewno to, że zebrano podpisy jego sukcesem nie jest. Finalnie, czy to zakończy się tym, że pan prezydent się obroni, czy nie? Oczywiście dowiemy się bodaj 24 maja. 24 maja. Jestem osobą, która przez 13 lat działała w samorządzie, będąc radnym miejskim, powiatowym, wojewódzkim, wiceprezydentem miasta. Półtorej roku to nie jest długi okres, żeby samorządowiec mógł realnie być rozliczony z y, swoich decyzji, a już w szczególności z realizowanych y, inwestycji. O tym będą decydować mieszkańcy Krakowa. Ja mogę powiedzieć, że na pewno najlepszym okresem oceny każdego samorządowca jest y, ocena całej kadencji, na którą został powołany. Ale co się stało, że po półtora roku ludzie już go nie chcą? I... E... Pan prezydent Miszalski mówi e, o tym, że przyszło mu się zmierzyć i to jest prawda, bo sam patrzyłem na te wskaźniki z bardzo wysokim zadłużeniem miasta, które rzutuje na różne jego decyzje. Zarówno w sensie ograniczenia realizacji tych planów, które miał, jak i także podejmowania decyzji, które podnoszą wpływy do budżetu miasta. To jest na przykład e, podejmowanie decyzji, która zawsze będzie się spotykać z emocjami mieszkańców, czyli z rozszerzeniem jakichś wpływów w, w Krakowie, najbardziej znanym tego Przykładem były opłaty związane z wjazdem samochodów do ścisłego centrum miasta. Czy przychodzi czasami podejmować e, trudne decyzje e, e, i ja zawsze zachęcam do tego, żeby e, szczegółowo przyjrzeć się sprawie, zobaczyć na przykład jaki był poziom zadłużenia, z którym zaczynał kadencję prezydent Miszalski, bo to jest też odpowiedź na wiele pytań, które tłumaczy różne decyzje prezydenta, ale to i tak e, mieszkańcy Krakowa muszą ocenić, czy są zadowoleni ze swojego prezydenta, czy nie. Wszystko w ich rękach. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Jay Vance wystąpił Wczoraj na wiecu y, premiera Wiktora Orbana nawet połączył się telefonicznie z Donaldem Trumpem. Obaj bardzo mocno popierają y, premiera Orbana, y, nawet bardzo go chwalą, że... Y, Moja wizyta to jasny sygnał dla biurokratów w Brukseli, że powinniście być jak Orban. Chwalił go J.D. Vance, mówił, że walczy o bezpieczeństwo energetyczne Węgier. No ale czy, trzeba dodać, że powiedział, że Stany Zjednoczone będą współpracować z każdym rządem węgierskim. Co takiego dobrego w sprawach energetyki zrobił Wiktor Orban? Nie wiem i zapewne Viktor Orban nie wie, no bo jedyne z czego jest znany to z tego, że dalej kupuje e, e, rosyjskie surowce. Ja zresztą jestem zaskoczony, bo ja byłem przekonany, że tam będą telefoniczne połączenia z dwoma prezydentami, z którymi Viktor Orban ma tak doskonałe relacje, co ujawniają rozmowy zarówno jego, jak i jego miejsca spraw zagranicznych. No przyznaję, że jestem zaskoczony, że nie zadzwonił Władimir Putin i też nie udzielił równie gorącego poparcia, bo nawet z rozmów wynika, że Orban ma jeszcze bliższe relacje niż z administracją Trumpa, relacje z Putinem i z jego współpracownikami. Dlatego liczę na to, że Viktor Orban w tym tygodniu jeszcze zwoła drugi wiec, w którym będzie uczestniczyć, nie może być ścigany międzynarodowym chyba listem przez, przez, międzynarodowy, Putin, Trybunał przez międzynarodowy Trybunał Karny. Ale no to myślę, że Władimir Putin jeszcze zdąży zadzwonić i namaścić swojego ulubionego przywódcę państwa Unii Europejskiej, która rozbija jedność Unii która wynosi informacje, która blokuje między innymi także 2 miliardy złotych dla Polski za uzbrojenie, które dostarczył rząd PiSu na Ukrainę, czyli że Władimir Putin jeszcze namaści olejami politycznymi Wiktora Orbana na końcówce kampanii. Na to liczę i trzymam za to kciuki mocno zaciśnięte. Ale pan myśli, mówiąc już bez ironii, że yy, Orban jest w stanie te wybory przegrać mimo takiego no, za, totalnego zabetonowania systemu. Zmiany ordynacji wyborczej, likwidacji wolnych mediów, kontroli właściwie nad wszystkimi instytucjami? Tak. Wiktor Orban i Fidesz jest w stanie te wybory wygrać. Pytanie, czy Tisza jest je w stanie wygrać yy, po, po pierwsze pomimo ordynacji, bo że dostanie więcej głosów, nie mam żadnej wątpliwości. Sytuacja na Węgrzech jest bardzo skomplikowana. Tam, gdzie ma wyższe poparcie opozycja, tam są okręgi wielomandatowe. Tam, gdzie Fidesz na prowincji ma przewagę, są jednomandatowe, żeby jak najwięcej tych mandatów realnie zdobyć. Drugi problem, z tym Tisza się przyjdzie zmierzyć, nawet jak będzie miała większość parlamentarną, to ten problem, od którego rozpoczęliśmy naszą audycję z zabetonowanie różnych instytucji. Podam to Państwu na przykładzie. Węgierski szef Urzędu Kontroli, były szef klubu parlamentarnego Fideszu, ma kadencję, z tego co pamiętam, 9 albo dwunastoletnią, ale nawet nie to jest najistotniejsza, ona jest najdłuższa w Europie. Najistotniejsze jest co innego, że jego następcę parlament może wybrać kwalifikowaną większością z tego co pamiętam dwóch trzecich głosów. Co to w praktyce rzeczywistości węgierskiej oznacza? Że został wybrany dożywotnio na pełnioną funkcję. Pokazuję Państwu ten jeden przykład, żeby uzmysłowić nam wszystkim, z czym przyjdzie się zmierzyć opozycji po wygranej wyborach, wyborów na Węgrzech. Są oczywiście decyzje, które... Jeszcze bardzo... będą mieli trudniejszą sytuację tak, niż w Polsce, bo jeśli bez większości konstytucyjnej to nic tam nie zrobią. Ale chcę coś optymistycznego powiedzieć. Ale są też decyzje, które podejmuje się dosyć prosto. Jest na przykład dwóch za, obywateli za, polskich, wiedział, przebywających na Węgrzech. Pan Ziobro Ramonowski, którym urząd państwowy wydał prawo do azylu, ale to jest decyzja administracyjna i tenże sam urząd zaraz po zmianie władzy może tą decyzję zmienić, na co oczywiście liczymy, bo my z niepokojem odbieramy to, kiedy nasi obywatele gdzieś się po świecie pałętają, kiedy spokojnie mogą wrócić, wrócić do Polski. Ale Zbigniew Ziobro jest bardzo zapobiegliwą osobą i nie sądzi pan, że już jest dogadany z administracją Trumpa, że dostanie... Nie, nie, nie dostanie... Współpracownik Zbigniew Zbigniew Ziobro Pomoc? szykuje mu już przytulisko w Białorusi. No, sędzia Szmyt, pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości, dyrektor Departamentu Prawnego KRS-u, nominat Zbigniewa Ziobro i jego współpracowników jest już na Białorusi. Jest tam nawet gwiazdą lokalnych mediów Aleksandra Łukaszenki i myślę, że on już przygotowuje tam lądowisko dla Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Dlaczego aż tak daleko, by Zbigniew Ziobro miał się fatygować? To będzie miał bliżej kraju. A co będzie, jeśli, że Oczywiście przez kontakty e, Wiktora Orbana z e, administracją Trumpa e, okaże się, że nagle e, małżeństwo Ziobrów i Romanowskie odnajdą się w Stanach Zjednoczonych. Ja przyznam, że nie znam tak szczegółowo procedur amerykańskich, bo w Unii Europejskiej one są w pewnej części zunifikowane. Mówię o prawie azylowym innych przepisach. Nie wiem, czy tam prezydent podejmuje decyzję, czy może ta decyzja w jakiś sposób może być później oceniana, nawet jak prezydent ją podejmuje przez kongres. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w Stanach Zjednoczonych możemy mieć zmianę w obu izbach parlamentu już jesienią. Dlatego poczekajmy na na rozwój wypadków, a na razie tak, trzymam kciuki mocno zaciśnięte, żeby opozycja na Węgrzech wygrała wybory. Z bardzo prostego względu. No, Węgry są tym krajem w Europie środkowo-wschodniej, który relatywnie w, naj, w ostatnich latach stracił najwięcej. Stopa poziomu życia Węgrów spadła. I bym powiedział, dlaczego Węgrzy mają cierpieć pod reżimem, który jest, no, bym powiedział, bardzo mocno obciążony korupcją. Wiemy o różnych sytuacjach, także z fraudacją środków, czy to publicznych, czy środków europejskich. Dobrze życzę Węgrom, to wyjątkowy naród, z tym przez wieki byliśmy złączeni wspólną historią, dlatego mam nadzieję, że Węgrzy sami w najbliższą niedzielę napiszą kolejny rozdział swojej historii, że będzie to rozdział optymistyczny. Bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem był senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski, były prezes Najwyższej Izby Kontroli i były minister sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dzięki. To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli... Andrzej Szejna, Lewica i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Słodko-gorzkie to porozumienie Stanów Zjednoczonych z Iranem? Mówić o smaku porozumienia, które właściwie jest po pierwsze kruche, a po drugie jest okupione ofiarami, jest okupione wojną, jest okupione ogromnym kosztem gospodarczym dla całego świata, dla Europy. Wszyscy płacimy podatek wojenny od akcji zbrojnej Stanów Zjednoczonych i Izraela przeciwko Iranowi. To zmienia w ogóle ład międzynarodowy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, co jest niepokojące, retoryka, z którą się musieliśmy zmierzyć, zaprezentowana przez pana prezydenta Donalda Trumpa, to jest nieakceptowalna. To jest sytuacja, która szokowała nie tylko ekspertów, ale wszystkie organizacje międzynarodowe i uderzyła po raz kolejny w ten ład międzynarodowy, do którego się przyzwyczailiśmy, ponieważ oświadczenie pana prezydenta o tym, że zamierza zniszczyć całą cywilizację, która przestanie istnieć, jeżeli nie przystanie na jego warunki, mówimy tu oczywiście o cywilizacji perskiej, o Iranie, to, to jest język, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni, jeśli chodzi o przywódcę demokratycznego świata, jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych i tą retoryką, można powiedzieć, pan prezydent Trump przelicytował Putina. Więc ja na takie negocjacje, które toczą się w atmosferze tego typu wypowiedzi się nie godzę. To, co się wydarzy w ciągu tych najbliższych dwóch tygodni, zobaczymy. Znowu hura optymistyczny, entuzjastyczny wpis prezydenta Trumpa, że nastąpi złoty wiek dla Bliskiego Wschodu. No nie bardzo wiem, bo mam takie wrażenie, że dzisiaj pan prezydent Trump mówi, iż dzięki negocjacjom prowadzonym między innymi za pomocą i przy udziale, czy to Pakistanu, czy Chin, czy innych krajów w Turcji, dojdzie do rozejmu, mówimy o konflikcie, który sam wywołał i który spowodował ogromne konsekwencje. Również to, że Polska na przykład straciła wiele miliardów złotych, które z naszych kieszeni musieliśmy wypłacić lub ze z budżetu państwa na wzrastające ceny energii, Dobrze, ceny nawozów. Jasne. Więc ja nie widzę tu żadnego kóra optymizmu. W jakim stanie są relacje transatlantyckie, europejsko-amerykańskie? Z naszej strony mówię tutaj o Polsce, o Unii Europejskiej i innych na to. One są w jak najlepszym stanie, to znaczy my wszyscy uznajemy i NATO, i nasze relacje transatlantyckie za priorytet. I Stany Zjednoczone dla Polski są najważniejszym militarnym sojusznikiem, bo są liderem NATO. To pytanie należałoby postawić przed Stanami Zjednoczonymi, przed prezydentem Trumpem szczególnie. Nie, panie Ministrze, to jest chodzi... także pytanie do nas, to znaczy wystarczy wyjść na ulicę i dzisiaj zapytać Polaków o ich zdanie na temat Donalda Trumpa, szczególnie po wczorajszych wydarzeniach. No i wszyscy będą co najmniej sceptycznie nastawieni, wydaje mi się. Ludzie mówią wprost, że Donald Trump o Szalał. Czy z taką osobą da się prowadzić poważną politykę zagraniczną? Jak Unia Europejska, jak Europa ma się do takiej osoby i do takich postaw ustosunkować? Wizja NATO spójnego, działającego jak jedna pięść jest czy to Polsce, czy Europie bliska i skuteczność artykułu 5 traktatu nie powinna być w żaden sposób podważana. Natomiast faktem jest, że działania prezydenta Trumpa i jego chociażby ostatnie deklaracje dotyczące wyjścia Stanów Zjednoczonych z NATO, oskarżenia swoich sojuszników o brak lojalności, a przecież nie pytał się żadnego z sojuszników o zgodę, czy o zdanie, czy całego NATO, kiedy podjął wspólnie z Izraelem akcję zbrojną przeciwko Iranowi. To więc jeżeli pan pyta, co dalej, no my wy musimy wyciągnąć z tego oczywiście wnioski. Jaką przyjmiemy dalej taktykę jako Zachód? My już ją przyjęliśmy. Ta taktyka to jest budowanie wspólnej europejskiej odporności zbrojnej, suwerenności przemysłu zbrojnych. Temu służy chociażby Program SAFE, który niestety zawetował prezydent Nawrocki zupełnie chyba nieświadomie albo świadomie, jeżeli tak, to tym gorzej działając wbrew polskiej racji stanu i będziemy starali się budować tą naszą autonomię europejską, nie przeciw oczywiście NATO czy przeciwko Stanom Zjednoczonym, ale mając świadomość, że Stany Zjednoczone nie są już tak stabilnym sojusznikiem i mając pełną świadomość, że nasze interesy, szczególnie gospodarcze, mówię to też z punktu widzenia Polski, i Stanów Zjednoczonych czy innych naszych sojuszników mogą być w niektórych przypadkach różne. Ale w kwestiach bezpieczeństwa państwa dotykamy spraw najważniejszych, bo egzystencjonalnych dla państwa. I tu nie może być czasu na jakieś negocjacje, tylko musi być pewni. Albo ktoś jest lojalnym sojusznikiem, albo nie. Prezydent Trump musi wreszcie zrozumieć, że Stany Zjednoczone potrzebują Europy tak samo jak Europa potrzebuje Stanów Zjednoczonych. I to nie jest relacja jednostronna. I dotyczy to zarówno przemysłu obronnego, zarówno kwestii bezpieczeństwa, jak i gospodarczych. Dlatego też nie mając pewności relacji gospodarczych chociażby budujemy różnego rodzaju inne porozumienia gospodarcze i handlowe z innymi częściami świata, po to, aby nasze gospodarki mogły się rozwijać. Ja widzę jeszcze inne zagrożenie. Wczoraj złożył wizytę na Węgrzech wiceprezydent Vans, który w sposób niedopuszczalny, Poparł premiera Orbana, ponieważ jest to interwencja wewnętrzne sprawy niezawisłego, suwerennego kraju. To jest kolejne zagrożenie i kolejny dowód na to, że to, co mówi prezydent Donald Trump o tym, że Unia Europejska dla niego jest zepsuta, że biurokracja, że rządzi tu lewactwo, że trzeba wracać do korzeni chrześcijańskich. Na wschodzie chrześcijańska jest zapowiedź wymordowania całej cywilizacji. To już złośliwość no, z no, mojej no, więc... strony. W polskim radiu powiedzieli. Grzegorz Schetyna, senator koalicji obywatelskiej, i Grzegorz Osiecki. Rozmowa dnia. Mamy sytuację, w której ogłoszony rozejm. Czy ten rozejm faktycznie, Pana zdaniem wejdzie w życie, jeżeli chodzi o Iran, USA, Izrael? Czy to może będzie przerwa w walkach, a może pokój? Cały świat by chciał, żeby to już oznaczało zakończenie działań wojennych i stabilny pokój, bo to wiązałoby się nieodłącznie z obniżką cen paliw, a to dotyczy nas wszystkich. Więc czy to jest trwałe? No, to jest dobre pytanie. Ja uważam, że nieprzewidywalny jest dalszy ciąg tych zachowań i działań. Chociażby dlatego, że są różne komunikaty trzech stron, które są stronami w tym konflikcie. Iranu, Stanów Zjednoczonych i Izraela. Jeżeli porównać te oświadczenia, które dzisiaj po godzinie drugiej, kiedy ogłoszone zostało dwutygodniowe zawieszenie broni, to te komunikaty są, nie chcę powiedzieć zupełnie sprzeczne, ale jednak bardzo, bardzo różne. To oznacza pana zdaniem, że szanse na to, żeby to przerodziło się w coś trwałego są w tej chwili mniejsze niż większe, no bo yy, widzimy, że Trump od kilku dni wysyłał systematycznie taki komunikat. Stany zwyciężyły, osiągnęły w zasadzie wszystkie swoje cele, tylko ta cieśnina, no teoretycznie cieśnina jest odblokowana, ale... ale praktycznie Iran dalej bombarduje cele w krajach Zatoki i w Izraelu. To znaczy, że ma zdolności nie tylko obronne, ale także ofensywne. Nic nie jest zakończone. Dwa tygodnie to jest czas, żeby przerwać działania wojenne, żeby zobaczyć i być gotowym do następnego etapu. To nie jest koniec wojny. Tam się jeszcze będzie dużo działo, ponieważ interesy amerykańskie, ale także izraelskie są ciągle niezrealizowane. Znaczy, ten plan, który stał przy podjęciu tej decyzji, o rozpoczęciu działań wojennych, nie został w żaden sposób zrealizowany. A to co było celem, Pana zdaniem, głównym Trumpa i Netanyahu? Raczej Netanyahu i Trumpa, bo on przekonywał te ostatnie informacje z New York Timesa, jakby potwierdzają o kluczowym wpływie premiera Izraela na decyzje amerykańskie, bezpośrednio na, na Trumpa. To jest ta wizyta jego rodzina w Maralago kilka tygodni wcześniej przed podjęciem tej decyzji i potem już... Ta rozmowa, debata w World Roomie, gdzie zaproszony Netanyahu razem z szefem posadu Barneo tłumaczył Amerykanom, w jaki sposób uderzenie w Iran sparaliżuje to państwo i pozwoli przejąć polityczną i, i militarną inicjatywę Stanów Zjednoczonych i Izraelowi. To się nie stało, dlatego dzisiaj będziemy szukać dalszego ciągu i analizować, co się zdarzy po tych dwóch tygodniach. To powstaje pytanie, czy na dłuższą metę w ogóle te cele, które sobie wyznaczyły Stany Izrael są w zasięgu ich możliwości? Gdyby ten scenariusz przedstawiony przez Netanyahu mógł się realizować, to byśmy byli w innej dzisiaj sytuacji. Przypomnę, że chodziło o kompletne zniszczenie możliwości wojskowych, wojennych, militarnych Iranu. To była kwestia powrotu do masowych demonstracji wewnętrznych w Iranie i obalenia władza jatollahów To też się nie zdarzyło. To było uruchomienie także Kurdów, którzy deklarowali chęć zaangażowania się także w ten proces wojenny od strony Iraku. To też się nie zdarzyło. Ileś punktów planu, który był założony tam ponad miesiąc temu i który przyświecał tej decyzji nie został zrealizowany, więc za dwa tygodnie zobaczymy jaka będzie sytuacja. uważam że Amerykanie będą musieli poszukiwać porozumienia z Iranem, jakiegoś porozumienia, będą musieli przekonać Netanyahu i Izrael do zakończenia działań w południowym Libanie, a to wszystko dlatego, że 3 listopada w Stanach Zjednoczonych są połówkowe wybory do Kongresu i do Senatu i one będą decydować o tym, kto będzie miał władzę w Izbie Reprezentantów i Senacie na drugą część kadencji. To będzie ważne, dlatego, że wtedy demokraci będą mogli, jeżeli wygrają te wybory, zmienić szefów Izby Reprezentantów i Senatu. Z naszej perspektywy na no ile wynik tej wojny jest ważny? I czy on jest ważny w tej chwili bardziej z punktu widzenia gospodarczego? Czy on jest ważny, jeżeli chodzi o status i pozycję Stanów Zjednoczonych w świecie? Na pewno, jeśli chodzi o ceny paliw, one są ważne, bo wpływają na inflację, na powszechną drużyznę, to jest coś oczywistego pozycja Stanów Zjednoczonych. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja wynikająca z rozmów, które przeprowadzi Mark Rutte, sekretarz generalny NATO dzisiaj z prezydentem Trumpem. Czy z tego spotkania będą wynikać wnioski, które są jakby naturalne, czyli znalezienie nowego konsensusu i nowego poziomu relacji między kluczowymi krajami NATO, a Stanami Zjednoczonymi. Że będziemy mogli mówić o wspólnocie analiz działań i decyzji. To znaczy, czy to jest możliwe, żeby NATO no, było Taką wspólnotą aktywności i celu, że liderzy największych krajów są podmiotowo traktowani przez prezydenta Trumpa i pewne, czy krytyczne, strategiczne rzeczy są ustalane wspólnie, a nie tylko w mniej lub bardziej prywatnych spotkaniach między Trumpem a Netanyahu. W Polskim Radiu powiedzieli...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 Różnił na światopogląd, na życie i w ogóle To w horoskopy ja nie lubię, a myśli mam zepsute Ja wolałem Uteng tenki Gorgorod Ty jarałaś się Madonna, u dwa i Bono To i tak całkiem cenna była to znajomość Tylko ta pieprzona wysokość na 14 pięter Winda na szafot, włącz dyktafon Nieśmiało jak czuły narrator Opowiem ci dlaczego Pieprzone czternaste piętro to wysoko to wysoko.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 sobie swojego własnego pogrzebu Kto by płakał, kto by zagrał, kto wpadł bez z rozbiegu. Swoją drogą w razie Niemca nie wciskajcie mnie nigdy do ziemi Jestem przybysz z kosmosu, niech mój pył na wietrze się mieni Niech go zaś się wszechświat łzy w deszcz użyteczny zmieni Organy niech pograją komuś kilka ekstra lat Wychodzę, bo skończyły się już moje wszystkie logiczne argumenty Nie mam już nic na obronę, grafik emocji przesadnie napięty Wychodzę, jakbym miała już nigdy nie wrócić Wychodzę, chociaż plan B jest kompletnie nieogarnięty I mam nadzieję, że nigdy nie będzie Ale dziś masz poczuć się najgorzej Chociaż ciężko szukać winnych, chociaż tempę to nasze noże. Ja ostrze, ostrze, ostrze, ostrze do cholery kocham cię za bardzo, żeby mówić te wszystkie rzeczy Z których każda jedna próbuje nas coraz mocniej odczłowieczyć Kucimy się o coś z dupy, a jak wlowa dygresji Będę zmieniać kąt ataku, będę pękać, płaczem od presji Kto wymyślił tę naszą elokwentną wojnę? Przez chwilę jedliśmy śniadanie, przez chwilę było tak spokojnie Znamy się już tyle lat, a można nawet kilka żyć Wydarzyło się tak dużo wszystkiego, a ja wciąż chcę tylko obok być Żeby się razem nudzić, żeby zobaczyć cały świat może dane nam będzie dożyć widoków z wszechświata na tę kulkę, co ją pokrywa woda i las. Zarządzam zbiórkę w kuchni, zarządzam ciszę i dotyk. Zarządzam wybaczenie na spółkę. Jesteś moją ulubioną osobą ze wszystkich znanych mi osób. No dobra, może z dorosłych, bo te małe wiadomo, że mistrz. Latają dookoła jak muchy, a my lecimy dalej jak pilot Pirx.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 Myślę, albo mi się zdaje, albo coś ci jęczy. Sztuka dawna sprzed 133 lat, ale to jedna z najnowszych premier Teatru Polskiego Radia. Gerhard Hauptmann, Hanusia. Przekład Maria Konopnicka. Anioły, prawdziwe anioły z nieba. Zapraszam na scenę teatralną Trójki, Magdalena Małecka-Wipich. To w sobotę po 19:00 Polecamy. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Ludzie w ubraniach. Witam w kolejnym odcinku. Kolejnym odcinku, który będzie analizował naszą sferę odzieżowego życia. Program jest wydawany przez Anię Lalkę, a realizowany